Powiedzmy. Nie, no ja ci się spytam, gdzie jesteśmy, a ty powiesz, że jesteśmy na komunii Hugo. Co myślisz? Nie, ty wszystko powiedz. nie. A ty coś by chciał powiedzieć? Nic. Może pozdrowić tatę? Nie. nie. To no, nic nie. nie gadamy, tak? Nie? Teraz nie? Teraz Proszę. Proszę nie, bo teraz się pobawimy. Dobra. Chyba, bo teraz... A może ty Gajka powiesz, gdzie jesteśmy? Chodź, coś pogadamy. No chodź, na chwilę. Nie. nie. No dobrze, trudne początki. Zaproszamy za chwilę. Dzień dobry, synku. Dziś są twoje imieninki. Oto prezent. Ale super fajowska mysza! To jest Filipek! Mój Filipek! Masz się nim opiekować i dbać o niego. Pamiętaj, to żywe stworzenie i jesteś za nie odpowiedzialny. Dzięki, tato, dzięki, macho, Filipek ze mną będzie szczęśliwy! No, zbieraj się do szkoły.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 Serdecznie witamy w kolejnym podcaście nie tylko dla orłów. No i letnie odcinki, ciepłe, gorące. I wracamy troszeczkę przeszłością do wczesnego lata. Można by powiedzieć nawet do późnej wiosny, czyli maj, czyli kol kol kolumny. Jak kolumny? Komunie i kwitnące kasztany i matury i te sprawy. Ale nie, dzisiaj skupimy się na komuniach. Udało mi się wpaść do Poznania, z mojego miasta, w którym mieszkam, przyjechałem. Obiecałem Hugowi, bo Hugo dzisiaj jest głównym, głównym się mówi, przepraszam, głównym gościem i podmiotem najlicznym tego podcastu. No i udało mi się wpaść, jakieś tam malusie prezenty dla Hugo przygotować, no bo właśnie, jak już wspomniałem, komunia. Komunia to jest... Hmm, jakby to powiedzieć... Nazywa mi się takie stwierdzenie, taki relikt przeszłości. Teraz żyjemy w kraju, czy ja w tym kraju, gdzie mieszkam, czy wy na przykład jak słuchacie w Polsce, to mam wrażenie, że komercja jest Bogiem, a religia nałogiem. I tak to bym sobie nazwał. Czy jest Bóg? Czy go nie ma? Hmm, kwestia skomplikowana i Kiedyś chciałbym o tym nagrać podcast, co z tym Bogiem i jak to wszystko wyglądam. Chciałbym tutaj y, kiedyś o głos poprosić mojego y, katechetę y, Rafała T. On bardzo jest taki religijny i te sprawy i wszystko, wszystko dobrze wyłuszcza, więc może kiedyś z nim sobie taki duecik trzaśniemy. A tymczasem wracamy do Hugo, wracamy do komunii, wracamy do Poznania, w zasadzie do Suchego Lasu. To jest taka fajna y, dzielnica już w zasadzie Poznania, gdzie Hugo właśnie miał komunię. No i cóż, dzisiejszy podcast jest dla mnie w sumie bardzo ważny, bo mieliśmy, taki, mm, mieliśmy takie spotkanie rodzinne, którego nie było chyba od 15 lat, bo moja rodzina troszeczkę, tak powiem wam na ucho, troszkę się kłóciła tu i tam i jedna nie lubiła drugiej, druga nie lubiła trzeciej, trzecia nie lubiła tej pierwszej. Dzieciaki na szczęście lubiły się zawsze. E, tu mówię o ciotkach, o matkach, o różnych babciach, różnych innych rzeczach, ale dzieciaki zawsze były ponad to, więc jak słyszeliście w ostatnich e, prawie 9 latach, gdzie i zawsze wszystkie dzieciaki w podcaście się pojawiały. A Hugo 4-5 lat temu zadebiutował, a w dzisiejszym odcinku przed chwilą usłyszeliście Mikołaja. Nikolaj to jest syn mojego kuzyna, bardzo fajny chłopak, bardzo miły, sympatyczny, lekko taki, można by powiedzieć, minimalnie spłoszony, ale wiecie, jak ktoś widzi gąbkę pierwszy raz, no to boi się, troszkę się, jak to się mówi nawet. Cyka, ale Mikołaj naprawdę jest fantastycznym chłopakiem myślę, że będzie z niego dobry radowiec, radiowiec wuja Filip już się o to postara zatem nie przeciągam, nie mówię za dużo na początku no i cóż jak już wspomniałem podcast jest dla mnie ważny, bo udało mi się pogadać z ciotkami, z wujkami, z ciociami i na końcu zrobić piękne rodzinne zdjęcie um, więc e, przepraszam jeśli was to nie zainteresuje ale dla mnie jest to dokumentalny bardzo ważny odcinek na który was zresztą bardzo serdecznie no i co? Kugo? Kugo wam powie, o co w Zapraszam, dzień dobry. Dziś odcinek będzie o wielu rzeczach. Niektóre będą ważne, inne mniej, inne mniej tak. Odcinek opowiadał będzie o bardzo istotnych wydarzeniach w życiu prawie każdego ośmiolatka. Dla niektórych sposób ich przedstawienia może wydać się fałszywy lub kontrowersyjny. Jednak pamiętajmy, że dzieci patrzą na świat troszkę inaczej niż dorośli, a autor też kiedyś miał 8 lat. Dziękuję. Masz, gadaj. Trzymaj. Nie Wit za blisko, nie? Tak, trzymaj, tak. Ten. Mm, witam w odcinku podcastu dla Orków. Tym razem ja, Hugo. Mam komunię i mamy wielkie spotkanie rodzinne. Rozpakowałem prezent do dwóch, a tutaj niespodzianka. Dwa 12-ludzikowe pudełka Legasów. Super rzadkie, super rzadkie figurki. Dźwięków w tle nie brakuje, bo jednak rodzina sobie żartuje. Tak. Tutaj zaraz będziemy rozpakowywali dokładnie ludzi i im się dokładnie przyjrzymy. A teraz oddam dźwięk wujkowi Filipowi. Dziękuję bardzo. Powie, że ja zaczynam rozpakowywać. Tak, będziemy Hugo będzie rozpakowywał. I są, tak to jest. Tu musisz są, chyba te druty najpierw, wiesz? tak Są ten, to dźwięki ścielającej folii w tle. No, tu musisz najpierw te druty rozdrutować. I ten. Ja się spytam teraz, przesunę się, spytkam się coś. Ciotki Elizy. Ciotka Eliza, cześć, ciotka. Chciałem się spytać, czy ty kiedyś byłaś u komunii? Oczywiście. Czy to było dawno temu? Tak. Jak dawno? Yy, nie pamiętam. Nie pamiętam. No nieważne. W każdym razie chciałbym się spytać, yy, ile było prezentów i dlaczego tak mało? A, u tej komunii. Tak. Y... tak. Bo mam małą rodzinę. Aha. Aha. Małą. Co ty masz sześciu braci. I czternaście no sióstr. No, no to mało. Tak. Wiesz co. Jakie, jakie pamiętasz pamiętam, prezenty? Wiesz co, pamiętam, że komunia była w mojej urodziny. Mhm. I prezenty. To tak nie fajnie, nie? Bo to dostajesz no, na urodziny i na komunie, nie? trochę byłam biedna. Trochę no. byłam biedna. No. Z prezentów pamiętam. Lalkę Barbie. Mhm. o, to były, klimaty, no. to były klimaty, no. poczekaj, bo chłopka coś mówi. Słucham cię. Jest to nie. Nie, nie, nie, wy, nie wysuwaj tego. Nie, masz, masz parę ludzików. Ma, masz tych nie, masz, masz tego i ten. I tych nie, bo tych nie miałem, ale masz tutaj dwóch z tych. Ale masz za to inne takie preszes, czyli takie ten. No tak, niełaska była. Nie łaska. Wracamy do Alizy. Prezenty. Larka Barbie? Właśnie wiem, ale tutaj mój mnie, mnie wujek Filip mnie zaskoczył Aha. i po prostu y, jestem nieprzygotowana do mhm. takiej odpowiedzi. No na pewno były jakieś tam świętości, mhm. w sensie medaliki. medaliki. O, zegarek był. Mhm. I okay. wtedy była moda na takie mm, zestawy. I to również dostałam y, zestaw y, taki, y, był kalkulatorek mhm. plus. Y, zegarek i taki długopisik. Mhm. I w zależności od tego... Du długopisik le, z zegarkiem? Na, na taki pci mhm. były zestawy białe i czarne mhm. i właśnie otrzymałam jeden taki biały zestaw. Aha, super, I to był, to był full wypas wtedy, to było, na tamte czasy. Roweru no. nie dostałam. Mhm. Mhm. No. no i widzisz woja Filip no. i nic więcej nie pamiętam ale no, i tak dobrze standardy, standardy. tak ale bardzo fajnie, komunia tak. nie, nie, nie jest o prezentach, tylko, tylko chodzi o Jezuska, o te sprawy tak, tak, tak. jakkolwiek to się mówi tak. dobrze, dziękujemy bardzo Dziękuję. i postaramy się męża y, pani Elizy złapać y, i spytam się, czy on coś dostał ciekawego no, ja jestem ciekawa co powie tak, dobrze a wujek na pewno dostał grubo. Tak, grubo, tak no, to pewno... gruba rodzina była. Gruba wiadomo. rodzina tak, była, same no, grube ryby, no. same szyszki. Tak właśnie. Tak wrócimy, wrócimy. Dziękujemy bardzo i wracamy za chwilę. Dziś rozpoczynamy ostatni tydzień przygotowań do najważniejszego sakramentu świętego. Czyli jakiego, Czesiu? Eee, kapłaństwo? Czy ty masz mózg? Co ty robisz po paprańcu? Ja? Siadaj! Przepraszam. Od dziś przez cały tydzień wszyscy spotykamy się o 17 w kościele na próbach ceremonii pierwszej komunii. Codziennie? Czyżby Maślana miał jakieś inne plany? Mam dużo zajęć pozalekcyjnych. Dziś idę na tenisa, jutro mam basen, a w środę kurs bankowości. Rozumiem. A czy Maślana widział kiedyś buba? Nie. Więc niech Maślana nie zdziwi się, gdy w nocy obudzi go zapach siarki. Siarki? Tak oraz przeraźliwy skowyt wilków. To będzie znaczyło, że pod łóżkiem maślany czecha diabeł! Nie! Czy ktoś jeszcze planuje jakieś Nie. zajęcia pozalekcyjne w tym tygodniu? Tak myślałam. Każdy z was dostał karty przygotowań. Będziecie na niej zbierać pieczątki. Przez cały tydzień codziennie macie ją przynosić ze sobą do kościoła. Po każdej próbie otrzymacie pieczątkę. A jak y, ktoś nie zbierze y, y, wszystkich pieczątek? To nie zostanie dopuszczony do spowiedzi świętej. A wszystkich grzeszników czeka jedno. A y, co takiego? Spotkanie z rogatym przyjacielem Maślany. <śmiech> <śmiech> <Nic. śmiech> Wracamy po przerwie z ciocią do Hugo. Hugo, jak tam idzie rozpakowywanie? Właśnie skończyłam. Czy komunia to jest o prezentach głównie? Nie. O to chodzi? Jak nie? Nie, chociaż jednak chce się mieć wszystkie prezenty jak już zawsze. No właśnie, ale to nie wiem jak to jest. Ale głównie Jezusek o... jest najważniejszy, nie? A potem trochę prezaje, nie? No, to Masz właśnie. takiego psajusz? Um, tak, to jest mój trzeci, jak nie, jak nie więcej. Aha, no właśnie, widzisz. No dobra, to wracamy po chwili i pogadamy może um, z kimś następnym. I między innymi pogadamy o moim nowym zestawie, ale to przeniesiemy się do mojego pokoju. Tak, ale myślę, że też jeszcze prezajów w większości nie rozpakowałeś. No I właśnie tam pewnie rozpakujemy je coś... właśnie w drugiej Później. części. dobra. A więc no. krótka przerwa, przenosimy tak. się do mnie do pokoju. Dobrze. To pokój będzie za ja czas zim. jaki. Co? Coś ja powiesz, Mikołaj? Z Grasz nie. z wami? Nie chcesz nic gadać? Nie. Ja nie, czemu? Zanieś to? połóż sobie gdzieś tam. Tak w pionie, nie, żeby się nie rozwaliły. Dobra, Mikołaj, nie? Idziecie ze mną do kościoła? Ja nie idę. Muszę urządzić laboratorium. A pieczątki? A sram na pieczątki. A wy idziecie? Mój stary kiedyś wiedział diabła. Ja idę. A ty? Czesio idzie. Będzie śpiewał. Pan jest moim pasterzem. Czesiu, zapknij się. Zostaw. Lepiej niech śpiewa. Nie braknie mi niczego. Ja, Hugo, oczywiście mam kota i jeżeli uda mi się go skłonić do mruczenia, to sobie go Państwo posłuchają. A w drugiej części prawdopodobnie... O, tutaj już kotek mruczy. Kotek mruczy, kotek wącha. O, się wyłożył. Dobrze, to koniec przerwy o kocie. Dum, dum, dum. Teraz sprawdzimy, kto nie był na wczorajszej próbie. Czy wszyscy mają pieczątki? Tak! Pokażcie mi, proszę, swoje karty przygotowań. Bardzo ładnie. Dobrze. Tak. Konieczko. A gdzie twoja karta? Ja... Ja... Zapomniałem. Została w domu. Tylko żebyś nie zapomniał, dziś do kościoła. Dobrze. A teraz otworzymy zeszyty i każdy w skupieniu zacznie robić swój rachunek sumienia. Przepraszam, w jakiej walucie? A myślana jako pierwszy grzech może już zapisać naśmiewanie się z siostry katechetki. Ale ja być Wytłumaczysz to dziś w nocy. Szatanowi! Nie. A wy to co? Nie macie grzechów? Pisać, ale już! I zapamiętać mi jedno. Jeśli ktoś przemilczy choćby jeden malutki grzeszek, będzie potępiony. Na wieki wieków. Amen. Proszę siostry. Czego chcesz, Anusiak? A czy jak wczoraj zakablowałem Czesia na polaju, to to też jest grzech? Informowanie nauczycieli o występkach innych uczniów nie jest grzechem. To dobry uczynek, Anusiak. Aha, bo Czesiu na przerwie powiedział, że siostra ma śmierdzące giry. Czesiu! Dzień dobry! Przestań z tym dzień dobry, dziecko! Czy ty jesteś upośledzony? Wpisuj w rachunek sumienia! Kłamałem w szkole o nogach siostry katechetki! Ale ja nie kłamałem! Za drzwi, ty gadzie! A wy pisać! Wracamy do lat 60. Tak. Chciałem się spytać starszej pani. Proszę pana, ja odmawiam odpowiedzi na pytanie, bo pan chyba kieruje nie do właściwej osoby. Aha. Chciałem dlatego, się spytać, co pani dostała na komunie. W ze... którym roku to było? 60. który? To był rok 60. Proszę Aha. pana. Ja na komunii. Dostałam na komunie złoty łańcuszek. Miałam przepiękną sukienkę, którą przysłał mi wuja z Ameryki. Wuja jeszcze... Eda? Wuja Eda. Tak, i u komunii byłam razem z moją siostrą Krystyną, bo moi no. rodzice chcieli oszczędzić na przyjęciu, żeby no. nie robić je, co rok jednego. Ja Pani rodzice, na, czyli moi dziadkowie. Twoi dziadkowie, tak. I mieliśmy piękne amerykańskie skoronki sukienki. Amerykańskie, tak? Amerykańskie mieliśmy, bardzo piękne. No dobrze, mówimy o prezentach. Tak. I to były na łańcuszek sukienki? Ła, łańcuszek sukienki, ja już nie pamiętam, Bożewana, bo to było tak dawno, Aha. że moja pamięć już niestety ale nie sięga. Tu. Nie ma. Mhm. Chciałem się zapytać, w takim razie jak Pani była e, z siostrą, a pamięta Pani co siostra dostała? Siostra prawdopodobnie dostała to samo co ja, prawda? Aha. No, bo nie, wyróżnia, nie wyróżniali nikogo, Aha. nie na pewno jakieś łańcuszki, mhm. jakieś tam biżuterię i tego typu rzeczy, nie? Chciałem no. się spytać, jakie klimaty były w latach 60 -tych? czy um, e, i pójście do komunii to było tak, że przeciwko rządowi trochę, czy tak, czy, czy religia nie, wtedy nie. jakoś się trzymała? Nie, religia się trzymała. Jeszcze wtedy chyba się na religię chodziło, religia jeszcze w szkole była wtedy. Aha. Potem dopiero zlikwidowano religię. Aha, wtedy zlikwidowano. A chciałem się spytać, 30 lat później były komunia, na przykład moja, mojej siostry, czy coś się wtedy zmieniło na przykład pod względem e, mówię o mszy na przykład, że mszat krócej, dłużej, żeby... A pan, przepraszam, to jak roku mnie? 1800, 1980 rok. To mnie, proszę pana, już nie było w Polsce wtedy. Aha, była pani ja nie w Ameryce. Była pani spłacać tą amerykańską sukienkę, tak? Yy, tak nie, nie, nie. Byłam za, zarobić, proszę aha, pana, na żeby mieszkanko. Żeby oddać. Żeby, oddać, żeby, tak, żeby, aha, sobie żeby oddać za tę sukienkę. No dobrze, aha, no dobrze. Właśnie pamiętam, że nie dostałem tylu prezentów, na ile oczekiwałem i to pewnie było dlatego, że a pani czego, nie było. A czego pan oczekiwał? Jakichś amerykańskich prezentów. Ja Aha. No, ze starszą panią, bo, bo to nie, nie wiadomo, kto dłużej pociągnie, ona czy ja, więc no. chcielibyśmy coś ubiecznić. Pani jest wyjątkowo miły, proszę nie, pana. Wiem, Bardzo no, tak, miły. Ale tak. mamy to na taśmie i w takim razie już na forever. Gdybym była starszą panią, to bym się obraziła, ale no. nie mogę się obrazić. No. Więc ten, ten. Już idę. Już Już jadę. I kończymy, bo paluszki się skończyły. Dziękujemy dziękuję bardzo. Dziękuję za wywiad. I do zobaczenia dziękuję. na komunii za dwa lata, Gai. Gai, albo ben, trzy. Gai za pięć będzie. Aha, za pięć. No, no dobrze, dziękujemy tak bardzo. Bardzo konieczki. Nie będzie miał komunii, nie dostanie prezentów, ani kasy. lada. a co ty dostaniesz? Nie wiem na pewno, ale widziałem ojca fakturę na nowego kompa. To pewnie dla mnie. Fajnie. A oprócz tego standardzik, górala, plazmę do pokoju, stację, łóżko wodne, no i cash, wiadomo. A ty, wiesz już co dostaniesz? Do no, stary, obiecaliby mi zegarek, czujesz? Prawdziwy, kwarcowy. I opyla ci się to wszystko? Za zegarek? O, o co ci chodzi? O nic. A ty, Czesiu? Nic nie mówisz. Czesio śpiewa psalm. Jak śpiewał? Przecież nic nie słychać. Bo Czesio śpiewa sobie w środku. W Czesiu. Serdecznie witamy ponownie. Dzisiaj rozmawiamy o komuniach. Przepraszam, drapie się raz jeszcze. Tak, jesteśmy na komunii Hugo. Chciałem się spytać. Komunie pan miał jakieś 20 lat temu, z tego zapamiętam. I chciałem się spytać, jak to było te 20 lat temu? Już żony pytaliśmy. To było, przepraszam, bliżej 30 lat temu niż 20... Nie, pana, 34 minus tak z 8, to jest tak z 26 to No dobra, no ale odmładzam pana, bo pan wygląda na, na 33 a nie na. na jak więcej. to było? jak to było wtedy? Jakie prezaje były? No właśnie, no od strony, że tak powiem, doznań duchowych to niewiele. Tak. Jestem w stanie powiedzieć. No bo? Ale no bo najważniejsze były no, prezenty. No, cóż, Żona no, powiedziała, że, byli, że pan był z grubej rodziny, czyli było dużo prezajów. Z grubej rodziny, w sensie mój ojciec chrzestny był dosyć gruby, ale no. w takim sensie dosłownym, no. e, ale wywiązał się, pamiętam. Czyli pan, na, pan Jan? Nie pan Jan, e, ojcem chrzestnym moim był w, w ten, z Katowic. Ten, co, tam, pan Mietek? Pan Mietek, wujek tak już świętej pamięci. Tak. E, no to w, w, z, z kwestii prezentowej się wywiązał, ponieważ dostałem to, co dostawało się wtedy na komunie, czyli BMX-a. Aha, tak. I pamiętam, że dostałem takiego BMX-a, że fakt faktem, jak ona wspomniała, że była no. gruba rodzina, no to przez 5 lat był najlepszy na osiedlu. Aha. Czarny, no. Yy, no bez przerzutek jeszcze. No. Albo dobra, mogę powiedzieć, że miał dwie przerzutki. Chociaż nie miał. Już mam o Nie, bmx -y chyba nie miał przerzutek. A mój miał, mój miał. Tak? Nie, mój nie miał tak no. naprawdę. No. Yy, no więc z tej strony pamiętam i pamiętam 100, 135 dolarów od babci, również świętej pamięci babci tak. Heleny. Cześć, na razie. Yy, które chyba gdzieś no. są do teraz, tylko chyba, tak. chyba tata ma gdzieś na koncie. Tak. Cześć. Dobrze, było Cię Część gości już wychodzi. Ta, która nie przyniosła prezentów, musi wyjść wcześniej, yy, a my rozmawiamy o tym właśnie. Gru grubych prezentów. Tak, tak. Czyli od grubych prezentów tak. mogą zostać dłużej. Także no to chyba od strony prezydentowej To było najważniejsze jednak, żeby tego bmx dostać Pamiętam, że Zobaczyłem oczywiście karton, jak wujek wyjmował Z samochodu i napisane na nim było Tyler, czytało, pisało to się Tyler i Tyler to były takie rowery, które Nic nie miały wspólnego z BMX-em i przez chwilę byłem Załamany na szczęście po tym, jak został złożony w garażu i mi pokazany, okazał się jednak BMX-em, a nie Aha. takim tyler. To były takie rowery, które miały tak siedzenie bardzo z tyłu tak, i taką Szokary kanadę, trochę. taką długą, takie no brzydkie. No. I miałem wrażenie, że takiego dostanę, na szczęście to się nie, nie, nie, nie Przypominamy, nie że Wojegmietek był z Katowic, a tam były sklepy górniczej. pewnie stamtąd wziął dobrego BMX-a. Być może, a może gdzieś za nie, do granicy miał daleko, tej, tej dobrej zachodniej. No to nie wiem, skądś go w każdym razie wyczasnął. Byłem zadowolony i jeździłem długo. E, a kurczę, no trudno troszeczkę o wspomnienia inne, no. mm. Troszeczkę trudno, niestety przez pryzmat prezentów kościół oczywiście pamiętam, no bo to Kościół jedyny, do którego się uczęszczało, ale żeby tam coś więcej, to niespecjalnie. Męczące chodzenie mm. potem y, przez tydzień, czy dwa, czy ileś tam. No trzeba było zarobić na prezenty, No trzeba było tak zarobić. powiem, duchowo. Tak, trzeba było usprawiedliwić jakby tak, no. duchową rozpustę. Tak, dobrze. Jakie to były czasy roku 1900, w granicach 86, 86, 87? 7, 8, tak, pewnie, 8, więcej, tak, tak, tak, pewnie tak. 8. Czyli zatem wtedy były rowery, a jakiś żona mówiła, że dostała zegarek z kalkulatorkiem i długopis, a takie małe gadżety były jakieś? Yy, w, ale bo troszeczkę m, tutaj na potrzeby m, tej rozmowy m, m, m, niezręcznie troszeczkę mówić o komuś tylko przez pryzmat prezentów, ale niestety faktycznie nic więcej nie pamiętam, więc ym, no, małe prezenty oczywiście pamiętam pamiętam, yy, yy, pamiętam dobrze aparat taki, aparat fotograficzny ale był okay. był to aparat szalenie, szalenie dziwny bo to był aparat na takie chyba sztywne filmy Polaroid? Nie. No. to nie był Polaroid, nie, nie, nie, nie. to był aparat, który, wywołał, który robił zdjęcia na film, ten film potem trzeba było wywołać był taki płaski, mniej więcej dwóch złożonych obok siebie paczek po papierosach, czyli w granicach, y, myślę, tak bym pamiętał, z 8 na 20 cm i wysokości 2 cm z przodu miał lampę błyskową. Nie wiem skąd on był, nigdy później taki aparatów nie widziałem. A wiem chyba, kodak to był kodak, taki. Może, to, pamiętam może to był kodak, w każdym razie jakbym miał go do teraz to pewnie byłby warty już z, no. z, z, z 3,5 klocka, tak jak no. wszystko z, ze wspomnianego roku 88. No może oprócz 100 złotówek i stu złotówek, które nic, dalej nie są warte ciągle. Zatem dziękujemy, to były wspomnienia z roku 87. Mieliśmy, Prezentowe. Mieliśmy wspomnienia z roku 60, mieliśmy z, z roku 90, mieliśmy, um, no, ogólnie lata 80 gu, gu, górują dzisiaj. No tak, taki, taki wiek. Po, po, staramy się porozmawiać z panem Tomaszem, z, paną, z panią Gosią. Zobaczymy, co z tego będzie. Dziękuję bardzo i Dziękuję do bardzo. zobaczenia na komunii pana Pozdrawiam. córki za 5 lat. Pozdrawiam i pamiętajcie, drogie dzieci, że komunia to nie tylko prezenty. Nie bądźcie jak wujek Radek. I wujek Filip. I, i wszyscy inni wujkowie i ciocie z tych tutaj podczas. naszej rodziny. Tak. Dziękujemy. Dziękujemy. Cześć maluszku. O, uczysz się? Synu, musimy z tobą porozmawiać o twojej komunii. I... Ja też wam chciałem powiedzieć, bo twój chrzestny nie przyjedzie. Wujek z Dziszek? Niestety. Ale przysłał ci już prezent. Nie zgadniesz. Zestaw małego naukowca. Prawdziwy! Najprawdziwszy! Ale dostaniesz go dopiero po komunii. Powiedzieliśmy ci to, żebyś się nie martwił, że wujka nie będzie. A jeszcze jedno. Jesteśmy z ciebie strasznie dumni, że tak ładnie opiekujesz się Filipkiem. Okazałeś się bardzo odpowiedzialnym, młodym człowiekiem. Na pewno zasłużyłeś na wszystkie prezenty, które dostaniesz. Dobranoc, mały. Filipek! Słyszałeś? D dostanę zestaw małego naukowca! Będziemy mogli robić nowe eksperymenty! Trzeba tylko odwalić ten cyrk z komunią. M muszę jakoś załatwić sobie te pieczątki do spowiedzi. Okej, okay, robimy No stęperkę. ja zacznę gadać. Dobra, czekaj, robię, robię w tempo, czekaj. Wit, witamy serdecznie. E, Hugo wrócił z kościoła. Po co byłeś w kościele? Powiedz, jak to wygląda. No, było to nabożeństwo majowe, a ja chciałem przypomnieć, dlaczego akurat nabożeństwo majowe. Dzisiaj miałem komunię i właśnie jesteśmy na zjeździe rodzinnym, więc jeżeli słyszą państwo płacze i rozmowy w tle, to moja rodzina. Oddaję wujkowi głos. Moja rodzina za... też? A teraz co będziemy robić? Rozpakowywać prezenty! Tak, wszystkie? Co to jest? Ym, właśnie odkryłem pudło z napisem HP, a napis HP kojarzy mi się z komputerem, więc możliwy jest w tym pudle komputer. ja pomożesz mi? Ale to trzeba chyba, ale Ja mam nożyczkę. Tak. Weź to, weź to. No? Nie, ja to zrobiłem. Ja no. mieć strajdy z rozpakowywania. No. Ja tylko spolię. Nie, nie, nie. Wow! Nie no komputer jak nic! Jo, jaki wow. fajny! Wow! Coś mi jeszcze ma! A to co? Mój przyjaciel Jezus. Oh. Wow! Gra. Do komputera będzie no! Pokaż Hugo! Zaraz! Pięty. Rozpakowywanie idzie bardzo dobrze. Jestem mniej więcej w połowie. Zgodnie z moimi przeczuciami w pudełko z napisem HP. Był... Komputer o dużym ekranie, ale nie prezentów dalej trwa, więc jeszcze wszystko może się zdarzyć. A jest przy mnie moja kuzynka, więc jeżeli będzie chciała coś powiedzieć, to można z nią. Być. Ale właśnie mówi: Nie. Oto twój prezent. Babcia i dziadek zapraszają na wyprawę do Legolanu. No nie. Zdani. No. To oczywiście mnie też zaftało. Niech mnie wszystkich No, zobacz, jakie czyste mają miny. Tu radio, przepraszam, tu podcast, nie tylko dla orów. Kupieras prototypuje prezenty, a chciałbym się spytać pani. Pani miała Komunię w roku 1989? 90 chyba. którym? 90. Tak? No. Chciałem się spytać, jakie były wtedy czasy i co pani dostała? Ojej, to były czasy wolnego rynku. Już? Już. <grych> Parę miesięcy po. Tak. I ja wtedy na Komunię dostałam rower. Tak różowy, rometu. Z pedałami? Z pedałami. Bo teraz widziałem rowery bez pedałów. Ja nie wiem, jak to inaczej powiedzieć. Nie wiem, czy to jakiś gender jest, czy coś. No, czy... tak. Teraz Zresztą... może nie wypadało, czy no. sprzedały. No. Do tego dostałam zegarek na rękę. Biały. Medalik na złotym mhm. łańcuszku. Złoto czy tombak? Właśnie nie wiem, chyba złoto, chyba jednak złoto i dostałam chyba skrzynkę wódki, na moje imprezę. To ja. chyba mama dostała, słyszałem. No, I co, miałeś 10 lat i całą skrzynkę wódki? Dziewięć. Dziewięć? Koście wybombali, impreza była przez dwa dni. U nas nie ma alkoholu dzisiaj. Nie ma, nie ma I bardzo dobrze. W na, naszym bardzo poznańskim dobrze. województwie nie pije się, tylko u was tam na wschodzie. A Natalia jest za I to Boga. To impreza. I to było wszystko. Y I to było wszystko. Pamiętam tylko, że było bardzo dużo gości. Rodzina się zjechała ze wszystkich stron. Y nigdy w życiu pamiętam. Czyli z Pruszkowa, z Woli, nie, z Pragi, nie. z Białęki. Praga i Białołęka już były częścią Warszawy. Y już, znaczy są, są, y są. Y no i nie pamiętam, bo pierwszy raz, kiedy rodzina się zjechała do, do nas. Y w, takiej, w takiej ilości. No i była fajna impreza. Czy powodem zjazdu była ta skrzynka wódki, czy coś innego? <śmiech> Komunia, ale myślę, Aha. że już jak to rośli sobie trochę popili, to już Aha. sprawy religii poszły na, na inny plan. Tak, tak. No ale to był inny klimat. Pamiętam, jak moja mama szyła mi sukienkę do, na komunię, bo wtedy mhm. jeszcze wszyscy... Wszystkie dzieci, wszystkie dziewczynki i chłopcy mieli, musieli sobie zorganizować uranie w własnym zakresie. Moja mhm. mama, pamiętam, uszyła taką sukienkę z koronki mhm. z, i, i z Halki. Mhm. I ona jeszcze kończyła, pamiętam jak skończyła, przez całą noc nie spała, żeby ta sukienka była gotowa mhm. chyba na dziewiątą albo mhm. na dziesiątą na kościoła. I, i, I pamiętam jeszcze w drodze do kościoła zbierałyśmy jakieś stokrotki albo mhm. jakieś margerytki, żeby zrobić wianek na, mhm. na górę na, na moje włosy. I tak to wtedy wyglądało. A tutaj właśnie widzę, że prezent za prezentem. Nie, no fajnie, to jest fajne. Kogo dzisiaj dostał dużo książek? No, tak wy wyjątkowo. No. Dostał dużo książek i czekolady. Komputer. A kogo nam potem powie na końcu? No, ja tak tylko mówię z tego, co mm -hmm. widzę tutaj. Ale, no, ale nie, nasza rodzina jest bogatą rodziną, nie kryjmy, więc prezenty są z wyższej półki, nie, ale nie mówię o tym, tylko mówię, jak było kiedyś, nie, u mnie też była, może nie bieda, ale no, było skromnie jakoś tak w miarę, nie, bo o tym może powiem na końcu, ale, ale ten, no, ale było jak na komunii, no, tak jakby nie było wtedy komputerów, a tabletów, iPadów, pierdołów, prezenty to były, nie wiem, piłka, pompka i trampki i tyle, nie. Tym bardziej, że jeszcze no. wtedy nie bardzo, nie bardzo chyba można było. Skąd te prezenty kupić? No, Befna? Pewex był, nie? No, Mieliście pewex. tam u was Pewex? Pewex był. No, był, był. No, no. Ale ważna była no. rodzina, no. ważne było to, że wszyscy no. byli w kupie. I... No dobrze, reasumując, u was ważna była cała um, kościelna otoczka, tak? I prezenty. Ja nawet nie pamiętam, co się działo w kościele już wtedy. No. Mhm. Absolutnie tego nie pamiętam. Mhm. Więc chyba nie kościół, jak, jak, jak właśnie ta impreza rodzinna mhm. i to, że przyjechało mhm. dużo wujków i, mhm. i no tak jak, tak jak mówię, no było była było, było atmosferę rodzinną. Mhm. Mhm. I to najważniejsze, tak jak dzisiaj trochę, nie? Że mhm. udało nam się zebrać rodzinę, która, która się nie, nie, da, nie dała zebrać od 10 <laughs> lat ponad, więc... Ale o tym na samym końcu może i... Wszyscy idę. siedzieli przy jednym tak, stole, tak, tak, ale i nie no. przy jednym stole. No, bo trochę nie było miejsca, nie, ale różnie nie było. No dobrze, dziękujemy i wracamy z Rachwamy za chwilę. Gdzie jest Zuza? Jaka Zuza? Tu. To była Gajka, którą słyszeliśmy kiedyś w podcastach z Portugalii. Gajka coś powiesz ciekawego? Nie! powiesz, nie? A co z prezentami dla Hugo? Podobają Ci się? On się podzieli z Tobą czymś? Nie wiem. Czemu? To są dwa zużami. Aha, no dobra. Dobrze, to dziękujemy i wrócimy. Dziękuję bardzo. Po ile macie grzechów? Ja mam dwie strony, a ty? Ja też. A ty, Czesiu? tyle. Czesiu, ale to nie jest lista grzechów. To jest baragon z Samu. Wszystko wypisane, hehe, netto brutto. Chłopaki! A co ty tu robisz? Mogę sobie od was spisać grzechy? Nie zrobiłem listy. Ale jak to? Chcesz wyznać nasze grzechy? N no tak, ale spiszę tylko te mniejsze, żeby ksiądz nie marudził. A co y z pieczątkami? Anusiak, patrzysz na mistrza. Podrobiłeś? Pingwina się skapnie. Nie peniaj cienia niasie. Patrz. Któż to nas odwiedził? Konieczko we własnej osobie. Przyszłem się wyspowiadać. Ależ oczywiście świętoszku. Jak tylko zobaczę wszystkie pieczątki. Proszę. Zaraz, zaraz. Niemożliwe. Autentyczne. Chyba mogę wejść. Nie wiem synciu jak ty to zrobiłeś, ale śmierdzi mi tu Belzebubem. O nie. Myślana tylko mi tu nie rycz. No masz do spowiedzi. Ojciec, ojciec. Nie mam, Ojciec roku, Hugo, ja bym chciał się tylko spytać bardzo krótko, jakie są tendencje w tym roku komuniny a propos prezentów, bo widziałem, że, że jest y, mało prezentów elektronicznych, czyli jeden tylko komputer. To u nas tak tylko. To u nas tak tylko, tak? Tak myślę, tak? nie wiem. A jak pan na przykład y, robił research, bo na pewno pan ma znajomych, y, czy coś było właśnie jakieś przemycane, co kto komu kupuje? Nie wiem, jak w tym roku, w zeszłym roku były jeże modne. Jeże? Jeże. Ale że co, żywy? No żywy jeż jako prezent, jeż jakiś tam. Aha. Tak wyczytałem w zeszłym roku, a w tym roku, nie wiem, a to jutro będę wiedział. Co to jutro, dobrze, to postaramy się pogadać może następnym razem. Włączyło nam się dziecko na sygnale, będziemy powoli kończyć. Dziękuję bardzo i, dziękuję i bardzo. będziemy w kontakcie jeszcze, dziękuję bardzo. Jerze, no dobrze, tak. Możesz wyznać swoje grzechy, mój mały? Już, już, sekundka, tak. Trochę przeklinałem, trzy razy. Byłem niegrzeczny w domu, dwa razy. Nakłamałem na mnie raz. Nie słuchałem nauczycielki raz. Więcej grzechów nie p pamiętam. Czy to na pewno twoje wszystkie grzechy, synu? Tak, na pewno. Wiesz, że kłamstwo przyspowiedzi to grzech śmiertelny? O, o, Oczywiście, ale ja wszystkie grzechy wyznałem, jak chrześcijan prawdziwy. I nie masz Bogu nic więcej do powiedzenia? No wiadomo, że żałuję i takie tam. <śmiech> Czy tak wygląda twoja skrucha? Zła? No dobrze. Przepraszam Cię, Panie Boże. M może być? Moja chrzestna przed mikrofonem, czyli Krystyna. Chciałem się spytać, y, rozmawiałem z ciotką y, siostrą, czyli Gochą o komunii, z moją mamą. Chciałem się spytać, jak komunia była. i Czy to była prawda, że y, ciocia Krystyna miała razem komunię z ciocią Gosią? Tak, to jest prawda, my miałyśmy tak. razem komunię, byliśmy ubrane w piękne sukienki z Ameryki, to wiem, to równe jest. sukienki z różowymi różyczkami, a ponieważ między nami był tylko rok różnicy, to ona poszła wcześniej na religię i żeśmy chodziły razem do tej samej grupy na religię i razem poszliśmy do pierwszej komunii. Do księdza ślęca. Lucjana? Yy, to był ksiądz Lucjan chyba, ale tak. nie, nie chyba nie był Lucjan. Wydaje mi się, że to był inny już. Parafia Zbawiciela na Fredry. Najświętszego zresztą tak, na tak. Fredry, tak. Mhm. Tam wszystko było na Fredry. Mhm. I tam były śluby, i tam były chrzty. Mhm. Coś się zbiło. I, mhm. I w ogóle tam było fajnie, jak był ksiądz Poloch. Poloch? Mhm. A co było fajnego? On był... Ja go nie on, znam, nie? On był, on był taki... Taki fajny. Można było z nim pogadać, ale potem mu się trochę naraził, bo nie zgodził się na to, żeby ochrzcić w tym kościele Hugo, czy Gaje. Mieliśmy tam chrzcić Hugo. Także Dlaczego potem, się nie zgodził? Bo to jest dziecko, którego rodzice nie spełniają wymogów kościoła, jeżeli chodzi o ochrzczenie dziecka. Właściwie to nie wiem, bo przecież się okazało, że każde dziecko trzeba ochrzcić, tak? No ale on miał problemy i trochę go znielubiłam, tak jak znielubiłam proboszta u nas w parafice, to to Radka do bierzmowania nie dopuścił, mm -hmm. no Bo tak to to na bakier z tym No, mm -hmm. no tak, no ale na bakier to z... chyba wszyscy w dzisiejszym czasie co z wszystkim prawie pomału, ale... No prawie pomału, no, więc no. jak to się nie zmieni, to będzie źle, ale chyba w moim kościele nie jest źle, bo Hugo tydzień temu stwierdził, że takiego mądrego kazania jeszcze nigdy nie słyszał w kościele. Mhm. Jak na dziewięciolatka, to Hugo wyraża się czasem za mądrze nawet, bym powiedział. No on już ma 10, to ten rok no. to coś robi jeszcze, no. nie? No. Tak. Chciałem się spytać o taką prywatną sprawę. Dzisiaj tak. mieliśmy pierwszy raz od 10 lat w familii reunion, jak to się mówi z angielskiego. Ym, i, spytam, I spytam się, jak to ten... Jak to tak jest spotkać się z, z, normalnie, jak to było drzewie? Drzewie i drzewie właśnie tak było, żeśmy się wszyscy spotykali, tylko wszyscy gadaliśmy ze sobą, no. a teraz nie wszyscy ze sobą gadają, tylko ja jestem w tej szczęśliwej sytuacji, że ja gadam ze wszystkimi, więc mi to no, mi, mi to no. lekko po tego okay. powieba w sumie, no bo ja sobie z każdym mogę pogadać i nie mam żadnego. No ja żadnej... chyba też nawet to, co Eli powiedziałam, że ma ładny samochód i, i no. te sprawy i. No więc właśnie i no. dzieci były no. całkiem, ja myślałam, że no. gorzej się zachowają dzieci, Do, dorosłe dzieciaki, no. ale okazało się, że dorosłe dzieciaki no. stanęły na wysokości zadania, no. może nawet trochę wyżej jak te ich rodzicielki. No to może troszkę, no. nie pogadaliśmy właśnie z Bartkiem i z Julkiem, e, jakoś tak nie wyszło, ale to nie szkodzi, e, no fajnie wyszło, myślę, że fajnie i no. o to chodzi. nie? Myślałam, że będzie gorzej szczerze mówiąc, myślałam, że ktoś zwieje, ale no. tak przy, wszystko... Wszystko generalnie dobrze. Dobrze, to dziękuję bardzo. Proszę bardzo dziękuję pan. za menu. Kto wszystko sprawił? Ja! Jezus! A -a! Jezus! Nie. Dziękuję za menu, które było fantastyczne. Jeszcze szybko, co było w menu dzisiaj? W menu dzisiaj był krem szparagowy z groszkiem ptysiowym, rosół z makaronem domowym. Była filet z piersi kaczki w pomarańczach, podobno trochę za pomarańczowy. Była Dobry. pyszna polędwiczka wieprzowa faszerowana pod grzybkami i zrazy wołowe zawijane z rozbewku, kruchutkie, mięciutkie, aż się rozpadały. No i, i było co było? Parę czego? Tak, w tle to mama Huga no właśnie i były różne jarzynki, była kapustka młoda na ciepło i surówka z kapusty i surówka z celera i buraczki były i na deser Pęzy, dwa ciastka i na deser dwa torty, jeden tort sobie zażyczył Hugo, żeby był piętrowy uh -huh. ponieważ na piętrze on sobie życzył, żeby góra tego piętra była żółta jak aureola Chrystusa uh -huh. e, dlatego jest tort piętrowy, a drugi po prostu taki sobie tradycyjny biszkopt. Miam, miam. drugi piętrowy tort Huga pewnie będzie dopiero na jego ślubie pewnie tak, ale to już nie ja będę robić nie wiem czy dożyję tych pięknych dni dożyjemy na pewno dożyjemy. albo nas dowiozą Oby. No, więc dziękujemy bardzo I, i przejdziemy teraz jeszcze po mojej przerwie czyli cztery kroki do mamy Huga chciałem się spytać, czemu tak dużo zmywania jest o co chodzi no reunion był nie. Aha, no tak, reunion. Jak się wszystkich tutaj zjednoczyło przy jednym stole, no. to trzeba teraz pozmywać wody. Mhm, właśnie. Okej. Bardzo dobra ta kaczka. Właśnie, właśnie nie wiem. Bardzo ja Ci dziękuję za zaproszenie w ogóle na imprezkę. Bardzo udało Ci się dobry. zrobić to, czego nie udało nam się zrobić przez 10 lat, czyli zrobić reunion rodziny. Tego, Jest to dla jestem mnie... Jestem z mojego syna, to z tego jestem też bardzo... Mhm. Fajnie, fajnie. Taki luzik, fajnie. My nigdy nie mieliśmy problemów, nasze matki czasem miały, ale przeskoczyliśmy to w końcu. I tak jak twoja mama powiedziała, dzieciaki całkiem fajnie się zachowały, bawiły się z dzieciakami, pomimo tego, że dzieciaki niektóre miały 20 lat, niektóre 30, niektóre 10, nie było różnic wieskowych. Łamaliśmy drzewa, kręciliśmy małe dzieciaki w hamaku, więc było OK całkowicie. Zatem dziękujemy bardzo. I, i, bardzo. I co? Następna komunia, kiedy Gajka ma urodziny? Cztery lata, Cztery lata, no. Do, do, do, do, do, do usłyszenia. Nie wiem, czy podcast wtedy będzie nadawał, ale dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Do, do, do, usłyszenia. do usłyszenia. No, jeszcze chwilka. Zaraz zrobimy pamiątkowe zdjęcie. jak podnieś wyżej świecę. na sami prosto. Ciesio, Zdejmij z twarzy ten krytyński uśmiech. Na litość boską, a gdzie klisza? A co ty tu robisz? Myślałem, że nie dostałeś rozgrzeszenia Nawróciłem się Nawróciłeś? A co? Nie wolno mi? Ty, a, a jak się nawraca? Musi spłynąć na ciebie łaska pańska Czesiu! co się tak gapisz? Bo ładnie wyglądasz Co? Znaczy jak? Jak aniołek Uwaga! Uśmiech! Aleluja! Aleluja! Aleluja! Serdecznie witamy. Rozmawiamy teraz z moją mamą. Mamo, chciałbym się spytać, dlaczego miałem najładniejszy garnitur na komunii? No bo ja już od wczesnych moich młodych lat y, zajmowałam się projektowaniem i stylizacją, co dopiero potem weszło w modę i, tak. i, i zostało jakby wciągnięte w trendy postępowania i, i, i stylu ludzi. I jak i aksamitny granatowy garniturek, tak, który szyła Ci Pani Celinka. Tak. Nasza krawcowa rodzinna. Tak, która do dzisiaj żyje, tak. już ma 80 albo 90 lat. Aha. Jeszcze jest czynna zawodowo. Czyli jest na fleku, jak to się mówi? Nie, no jest schorowana, ale, ale jeszcze szyje czasami jakieś przeróbki. No i co? No, o mało co byś nie, nie poszedł do komunii, bo chodziłeś na wagary i chcieli cię nie dopuścić do świętego sakramentu, tak? No tak. I co by się stało wtedy z tymi prezentami wszystkimi? Właśnie, to byłby duży problem. No właśnie, bo no to ogólnie chodzi o prezenty. Ja chciałem się spytać, bo była też akcja ze świeczką. No ale to ja nie pamiętam. Widocznie tak jak na ślubie mojej córki byłam tak poddenerwowana, Aha. że wysiadła mi pamięć i, i wiesz... Słyszałem, i... że mi się gromnica w ręku zajęła i zaczęło mi No to mi się... legenda rodzinna, ale, ale to dowiedziałam się od ciebie. Że, że mi się tam taki, taka była ta yy, papierowa serwetka, która chroniła przed kapaniem wosku na rękę i ta świetka, tak? i ten papierek się zajął, zaczął A, się konfrontowałeś, to cio z ciotką, ciotką Gochą i? chyba. no I ciotka mówiła, że chyba tak było, że ten papierek zaczął mi się palić, paliła mi się ręka, ale nikt nie zwraca uwagi, myślał, że to po prostu tak jest. Nie? I, no, i poparzenia to? czwartego stopnia dalej mam na ręce, tak? więc no, ten tak. o tym nie wiem. No właśnie. No dobrze, czyli komunia była bardzo udana, a potem była komunia mojej siostry, gdzie płakałem, bo ona dostała lepsze prezenty niż mm, ja 5 lat pięć temu. 5 lat później. No właśnie, ja dostałem okmena i ja płakałem i się tak, obraziłem. Bardzo, tak, bardzo byłeś nieszczęśliwy. Ja mhm, nie, takie życie widziałam, no dobrze. Mhm. Zawsze a, byłeś zawistny. Byłem zawistny, tak, a to wszystkie <śmiech> dziady tak mają, więc tak. Dobrze, a mama ze swojej komunii coś pamięta? Nie. Nie bardzo? Nie. nie bardzo. No dobrze, to dziękujemy i lecimy dalej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To mówiła Maria. Dawidzińska. Dziękuję bardzo. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. I tak to się kończy ten podcast. Zostało nam 6 minut do 50-minutowego podcastu, żeby się zmieścić w 50 minutach. Długi ten odcinek, ale hmm, myślę, że ciekawy. Tajemnicą taką... Montowanie jest taki, taką, że y, zacząłem montować podcast i miałem jakieś komunijne piosenki, takie troszeczkę o Jezusiku, taki klimat, ale potem gdzieś sobie przypomniałem, że przecież był Nieśmiertelny Czesio i odcinki właśnie Czesia komunijne, więc to, co słyszeliście, Władcy Much, Nieśmiertelny Czesio, do którego bardzo, bardzo lubię z czasem sobie wracać, no i tak to wszystko wyszło, więc... Tak jak mówiłem na początku, odcinek dla mnie ciekawy, interesujący, sympatyczny, bo rodzinne spotkanie, rodzinne rozmowy, piękne majowe popołudnie i Hugo, i dzieciaków pełno, i ciotki, i wujkowie, i babcie, i dziadkowie. I naprawdę, naprawdę było fajnie, ciekawie, interesujące i troszkę tego może udało się przemycić w podcaście, z Hugo jeszcze miałem troszeczkę gadania więcej, ale myślę, że mogę spokojnie to na inny podcast przerzucić bo Hugo niestety porzucił, muszę wam powiedzieć tak to się teraz mówi, mądrze spoiler taki, Hugo porzucił Star Warsy i zaczął się interesować em, Hobbitami więc zbiera teraz Lego Hobity, nie Star Warsy, co niestety doprowadziło mnie do depresji, no ale taka, taka, taka sytuacja no i cóż mogę poradzić, tak to jest. Dopiero po czterdziestcech Hugo zrozumiesz, że Star Warsy są nieśmiertelne. Po prostu nieśmiertelne. Nie ma go co przekonywać, musi do tego sam dojrzeć, ale potrzeba na to czasu. Zatem kończymy pomału dzisiejszy podcast. Słyszeliśmy mojego kuzyna, moją kuzynkę czyli Gosie, mojego kuzyna Radka, moją mamę, siostrę mojej mamy, drugą siostrę mojej mamy, um, moją siostrę wyciąłem, bo nie miała nic do powiedzenia ciekawego, um, oprócz tego, że dostała okmena. A właśnie, powiem wam na sam koniec, co u mnie było na komunii, bo pytałem wszystkich, a nie powiedziałem sam, co się u mnie działo. Zatem miałem komunię prawdopodobnie w 80. roku, troszkę dawno, ale pamiętam, pamiętam prawie wszystko. Pamiętam, że mi się, tak jak słyszeliście przed chwilą z mamą, jak rozmawiałem Świeca i ręka mi się zajęła, jakiś taki gorący wosk spadł mi na taką serwetkę, która chroniła moją rękę, żeby się nie poparzyć tym woskiem i podobno ta serwetka się zajęła, zaczęła się palić, jakieś dziotki do mnie przybiegły, te sprawy zaczęły gasić moją palącą się rękę, ale ja w ogóle tego nie pamiętam, to jest tak zwany historia z drugiej ręki. No ale pamiętam oczywiście, tak jak Radek mówił, prezentem, o, bo to wtedy, tak jak Radek mówił właśnie, przepraszam, ale pamiętam tylko prezenty, więc dostałem piłkę nożną, dostałem pompkę do piłki, dostałem fajne trampki do grania w, piłki, w piłkę, dostałem encyklopedię od mojego chrzestnego Andrzeja, taką dużą, szarą, jednotomową, wielką encyklopedię, dostałem 500 zł od mojego dziadka, dostałem 23 dolary chyba od babci, dostałem co tam jeszcze było, oczywiście książeczkę do komunii dostałem. Fajna taka ciekawa rzecz z książeczką do komunii, bo mój tata miał strasznie taki dziwny, aczkolwiek charakterystyczny styl pisma i na tej książeczce z przodu mi się napisał Zygmunt Filipowi, coś w tym stylu i po 20 czy po 30 latach gdzieś tam książeczkę znalazłem i okazało się, że mamy taki sam charakter pisma i F literę piszemy tak samo, tak samo mniej więcej te litery układamy i to było bardzo dziwne, bo kiedy ojciec mi te 30 lat temu pisał, tam kilka słów, jedno długie zdanie, to jak sobie na to spojrzałem po tych ilu, iluśnastu latach, to właśnie tak wyszło, że kurde, mamy bardzo, bardzo podobny charakter pisma, więc gdzieś to wszystko się fajnie zazębia, zatrybia, jakby to jeszcze można nazwać. W każdym razie Wracając do komunii, komunię miałem na osiedlu bohaterów II wojny światowej w takim ogromnym kościele. Nie, kościele nie, bo wtedy ten kościół dopiero budowali. Ja miałem w takiej jakby podłużnej salce katechedycznej. To był kościół, ale taki barakowy, trochę niezaładny, bo wtedy budowali duży kościół. No a imprezę już miałem w centrum. W restauracji Smakosz. Mój dziadek, jak już mówiłem, był znanym restauratorem poznańskim, o którym słyszała tylko nasza rodzina podobno. W każdym razie miałem w restauracji Smakosz. To była jedna z takich fajniejszych poznańskich restauracji, takich społemowskich, ale takich, takie, taka fajniejsza, fajniejsza. I pamiętam właśnie ten mój elegancki garniturek i świecące buty. To było fajnie, było fajnie, było fajnie, ale to było bardzo, bardzo dawno. A ja cóż, kończę dzisiejszy podcast i dziękuję wam za to spotkanie, za te 50 minut i mam nadzieję, że za tydzień spotkamy się w kolejnym podcaście, w kolejnym wtorkowym dniu i będziecie mogli sobie posłuchać tego, co dla was przygotowałem. Zatem starszy komunista Filip żegna się z wami. No i cóż, z Bogiem, z Bogiem. Do usłyszenia. Ciało Chrystusa. Amen.